Tym razem obudziłam się na tyle wcześnie, że nie dostałam wodą w twarz. Spazmy bólu zalały moje ciało, gdy tylko próbowałam się podnieść. Zmusiłam się do wstania i rozmasowałam najbardziej bolące partie mięśni, krzywiąc się na widok siniaków barwy zgniłych ogórków rozlewających się na skórze. Ines była przemiła, ale gdy tylko znalazła się na macie, wychodziły z niej demony. Poruszała się tak szybko, że nie potrafiłam dostrzec niektórych ruchów, a uderzenia były cholernie mocne, chociaż byłam pewna, że i tak się powstrzymuje. Zaczęła uczyć mnie uników i uderzeń, aby jak najskuteczniej powalić przeciwnika. Kilka chwytów zademonstrowała na mnie, więc siłą rzeczy trochę oberwałam. Jęknęłam cicho z bólu, związując włosy w ciasny kok. Nagle moją głowę przeszył ból tak silny, że musiałam złapać się krzesła. Po chwili wszystko wróciło do normy, ale czułam się dziwnie, jakby czegoś mi brakowało. Tym razem na łóżku nie leżała sukienka, więc założyłam dresy i z trudem wyszłam na zewnątrz. Otworzyłam drzwi i na chwilę zapomniałam o zakwasach i stłuczeniach. Cały świat pokryty był mgłą, nie tą mroczną, niczym wyrwaną z horrorów, ale romantyczną, magiczną, przecinaną kolorowymi wstęgami wschodzącego słońca. Beatrycze jeszcze nie było, więc usiadłam na ganku i zamknęłam oczy Wilgoć unosząca się w powietrzu osiadła na mojej skórze Już wiedziałam, czemu staruszka wybrała tak wczesną porę do nauki Nie musiałam się nawet starać, aby przywołać wodę Była wszędzie Od dziwnego bólu głowy minęło już trochę czasu, ale nadal działo się coś dziwnego Była we mnie jakaś pustka, której nie potrafiłam wytłumaczyć Podobne uczucie towarzyszyło mi, zanim spotkałam Sulirada. Nawiedzały mnie wtedy dziwne sny, a ich znaczenia jeszcze nie znałam. Przymknęłam oczy i skupiłam się, próbując przywołać Sulirada. Zmarszczyłam brwi, gdy nic nie poczułam. Niepokój wkradł się w moje serce. Z zamyślenia wytrąciło mnie chrząknięcie. Wzdrygnęłam się lekko i od razu wstałam. — Dzień dobry — przywitałam się. Beatrycze wbiła we mnie wzrok z przymkniętych powiek. Masz moc, zobaczmy więc, czy potrafisz ją kontrolować. Nawet nie wiedziałam, jak to skomentować, a ona najwyraźniej nie czekała na odpowiedź, bo ruszyła niezgrabnie przed siebie, podpierając zmęczone ciało o laskę. Kryształowa główka wydawała się świecić i co chwilę mimowolnie zerkałam na nią, sama nie wiedząc dlaczego. Tym razem szłam nieco bliżej staruszki. Chciałam ją wypytać o kilka rzeczy, ale naszły mnie wątpliwości. W końcu zdecydowałam się na milczenie. — Kto cię uczył kontroli nad powietrzem? — zapytała nagle, nawet nie patrząc w moją stronę. — Joachim? — Beatrycze wyrzuciła z siebie kilka niezrozumiałych słów, ale wywnioskowałam, że nie były to pochwały. — Głupi stary teoretyk, czego cię nauczył? Strzepywania pyłku z liści? Może jak wysuszyć szybciej pranie? Nic nie odpowiedziałam, ale dotarło do mnie, że największe, czego dokonałam, to spowolnienie podczas spadania. Genialne, ale jak często użyteczne? Co powiedział Joachim? Ogranicza mnie wyobraźnia. Najwyraźniej to dość duże ograniczenie w moim przypadku, bo nie wiedziałam, jak inaczej ćwiczyć czy wykorzystywać tę moc. Nie martw się, słonko, ja ci pokażę, co robić. Kiedyś to były prawdziwe nauki. Zabieranie ludziom powietrza z płuc czy wody z ciała. Zaśmiała się pod nosem, a ja zaczęłam się zastanawiać, kim właściwie jest ta kobieta. Kiedyś to się żyło, a nie teraz. Chcę zamienić wyspy w jakąś bajkę, a smoki w domowe pieski. Gdybyś poznała mojego Belzacha, hmm, ten to nie da nawet podejść do siebie. Zjadłby cię na śniadanie. Wzdrygnęłam się. Przynajmniej byłam już pewna, że nie chcę poznać jej smoka. Dotarłyśmy w to samo miejsce, co poprzedniego dnia. Ponownie w niewytłumaczalny sposób samo przebywanie niedaleko strumienia koiło moją duszę, choć dalej gdzieś w środku tlił się niepokój. Pokażę ci, jak się używa mocy żywiołów, a nie jak się bawi. Stanęła na płaskim kamieniu leżącym w korycie strumienia. Z kryształu w jej lasce zaczęła wydobywać się jasna poświata. Stanęła w lekkim rozkroku i ugięła kolana, a następnie... Wyciągnęła ręce ku wodzie i poruszyła palcami, jakby uderzając w niewidzialne struny. Krople wody zaczęły się wynurzać i lgnąć do jej rąk, otaczając dłonie. Wzięłam głęboki wdech, nie wierząc, że to dzieje się naprawdę. Wtedy Beatrycza zaczęła poruszać rękoma, wykonując powolny taniec. Nie był on ani piękny, ani zmysłowy. Każdy jej ruch wydawał się ostrzeżeniem przed nadchodzącą katastrofą. Gdy podniosła ręce, woda wzbiła się ku górze i zwarła w ogromną kulę. Wtedy Beatrycza odwróciła się energicznie w moją stronę i szybko machnęła rękoma w dół. W skałę, tuż obok mnie, uderzył sopel lodu. Roztrzaskał się na małe kawałeczki, a jego odłamki schłodziły mi twarz. — Niemożliwe! — wyszeptałam, wbijając spojrzenie w mokrą skałę. Spojrzałam na staruszkę, która uśmiechnęła się zadziornie i dumnie wyprostowała pierś. A powietrze z wodą? To dopiero będziesz mogła się zabawić i zabijać na milion sposobów. Ta kobieta mnie przerażała. Spróbuj. I jak? Mój głos drżał. Przede wszystkim musisz być pewna siebie. Wyprostuj się. Nawet kula piescie nie posłucha, jeśli krzykniesz, ale podświadomie będziesz chciała uciekać. Pokaż, kto tu rządzi. Niech twoje ręce formują żywioł. Nadadzą mu kształt. Nauczysz się tego, ale musisz chcieć i przestać bać się wszystkiego. Świetnie, pewność siebie. To jest właśnie to, czego zawsze mi brakowało. Stań w wodzie, będzie ci łatwiej. Mokre kamienie zachrzęściły pod moim ciężarem, jednocześnie przyjemnie masując stopy. Podwinęłam spodnie i weszłam do wody aż po kolana. Zamknęłam oczy i skupiłam się na otaczającym mnie żywiole. Wyobrażałam sobie, jak skrapla się na moich dłoniach, jak unosi się ze strumienia ku moim wyciągniętym dłoniom. Uchyliłam powieki, ale nie stało się zupełnie nic. Nawet kropla wody nie chciała mi ulec. Masz być smokiem, nie owieczką. Jestem smokiem, jestem cholernym smokiem jedzącym małe owieczki, krzyczałam w myślach. Znów wyciągnęłam ręce, kazałam kroplom podnieść się do góry, czując się jak Kompletna idiotka. Znów nic się nie zadziało. Beatrycze zacmokała z niesmakiem i usiadła na wystającym spod wody głazie. I jeszcze raz. Kolejny raz nie przyniósł efektów. Następny też nie. I jesteś pewna, że jesteś żywiołakiem wody? Tak, wycedziłam przez zęby, czując, jak zalewa mnie fala zawodu. Uspokoiłam oddech, weszłam w stan medytacji a wszystkie myśli i zmartwienia przelatywały przeze mnie. Skupiłam wszystkie zmysły na otaczającej mnie wodzie. Trwałam tak, aż na palcach poczułam chłodne krople. Uśmiechnęłam się, a krew zaczęła krążyć szybciej z podekscytowania. Udało mi się. Przyglądałam się kroplom tańczącym pomiędzy palcami. To wydawało się tak nierealne, ale było prawdziwe. Gdy zaczęła rozpierać mnie duma, poczułam nagły ucisk w klatce piersiowej, który ściął moje ciało. Opadłam na kolana, nie mogąc wziąć oddechu. Cały świat zniknął i zastąpiła go całkowita ciemność. Kręczałam w otchłani stworzonej z czerni, przypominając sobie, że już raz przeżyłam coś podobnego. Wtedy, gdy wyciągałam ciało Haminga i zobaczyłam jego wspomnienia. Nagle pojawiło się światło, rażąc moje oczy. Natychmiast zasłoniłam powieki, ale blask nie zniknął. Znów znalazłam się nad potokiem, teraz jednak byłam po drugiej stronie rzeki. Zanim zdążyłam się poruszyć, z pomiędzy drzew wybiegła dziewczyna. Jej włosy były tak jasne jak promyki słońca, a twarz ukryła w dłoniach. Zatrzymała się przy strumieniu i uklękła na kamieniach. Kiedy zanurzyła ręce w wodzie, mimo czerwonych policzków i opuchlizny od razu rozpoznałam Lin. Wyglądała o wiele młodziej, a rysy jej twarzy były delikatniejsze Trzęsła się od płaczu, a łzy wpadały do wody Pojawił się ktoś jeszcze Mimowolnie zacisnęłam pięści na jego widok, a serce mi przyspieszyło Chciałam krzyczeć, przebiec przez strumień i rzucić się na mężczyznę z blizną przecinającą twarz Ale nie mogłam się ruszyć Kichun podszedł do lin, a gdy ona go dostrzegła, natychmiast wstała i go przytuliła Zalała mnie fala gorąca i wtedy wszystko się rozmazało. Klęczałam, podpierając się rękoma, z których odpłynęła krew. Serce waliło mi tak szybko, aż przestraszyłam się, że się zatrzyma. Kryształ od Williama zawieszony na mojej szyi był tak gorący, że aż parzył w skórę. Chciałam go zerwać, ale gdy go dotknęłam, był zimny. Co to była za cholerna wizja? Co tu robił Kichun? Jak długo znał się z Lin? Głowa mi pękała od coraz to nowych pytań. Rozejrzałam się i spostrzegłam Beatryczę, która patrzyła na mnie nieprzeniknionym spojrzeniem. Kobieta westchnęła głośno i pokręciła głową. Najwyraźniej oczekiwała wzniesienia wodospadła, a nie wirujących kropelek i mdlejącej dziewczyny. Zawiodłam. Moim ciałem miotały dreszcze zmęczenia i wściekłości. Zużyłam ogromnej ilości energii, ale woda za nic nie chciała mnie słuchać. Co gorsza, narastały we mnie wątpliwości. Jaką miałam pewność, że władam żywiołem? Może to, co się stało po upadku ze skały i na łące, było tylko halucynacją podczas walki ze śmiercią? Tylko zapewnienia mistrza sugerowały mi moją moc. Słowa człowieka, któremu przecież nie ufałam. Wlokłam się za beatrycze, próbując nie potknąć się o własne stopy. Nogi i ramiona stawały się coraz cięższe Byłam pewna, że gdy tylko się położę Nie będę mogła wstać Nagle kobieta zatrzymała się i odwróciła Przez co niemalże na nią wpadłam Przysunęła się do mnie A jej ciało napięło się nienaturalnie Spojrzała na mnie Jej wodniste oczy przerażały mnie bardziej niż zwykle Kurczowo trzymała laskę A okrągły kryształ rozświetlił się delikatnie Wyglądała jakby coś w nią stąpiło a ja nie chciałam się przekonywać, co. Zbliża się wojna. Jej głos był bardziej zachrypnięty niż zwykle. Ten świat jest na skraju zagłady. Czekam na ciebie. Znajdź mnie, nim zapadnie mrok. Nagle blade tęczówki wróciły na miejsce, a Beatrycze się osunęła. Złapałam ją, zanim upadła na wilgotną trawę. Serce waliło mi jak oszalałe, a krew szumiała w głowie. – Co to do jasnej cholery miało być? Ona też ma jakieś wizje? – Wszystko w porządku? Co to było? – spytałam, pomagając jej wstać. – Co było? – wycharczała i wyprostowała się. – Wracajmy. Muszę odpocząć. – Czekaj, mówiłaś coś – zabahałam się. – Miałaś wizję? – milczała przez moment, nie ruszając się z miejsca. Ta kula nagle zaczęła świecić i… Woda, przerwała mi, to niezwykły żywioł, a połączony z energią staje się nie do zatrzymania. To nie jest zwykła kula, to kryształ przewodzący energię. Wszystko jest energią. Odwróciła się i ruszyła w stronę domu, jakby cokolwiek wyjaśniła. Gdy wróciłyśmy, nadal kręciło mi się w głowie. Ze zmęczenia, słów Beatrycze, z natłoku myśli... Weszłam na poddasze, a Ines podbiegła do mnie i dotknęła czoła. — Jesteś rozpalona. Dzisiaj odpuścimy trening. Poproszę twojego kolegę o jakieś eliksiry. Wymamrotałam coś, co miało być podziękowaniem i położyłam się z trudem na łóżku. — Kim ona jest, Beatrycze? — wyrzuciłam ostatkiem sił. Dziewczyna zawahała się. — Jest tutaj najstarsza. Starsza nawet od mistrza. Kiedyś była czeladnikiem tej wyspy, ale zbyt głośno nie zgadzała się z nowymi reformami i została odsunięta. Kiedyś powiem ci więcej, teraz odpoczywaj. Zanim zasnęłam, znów spróbowałam przywołać smoka. Nic. Gdzie on jest? Próbowałam jeszcze przez chwilę, aż w końcu zasnęłam. Śniła mi się woda. Krzyczałaś. Ze snu wyrwał mnie głos Olivera. Jak się czujesz? Zdjął zimny okład z mojego czoła i odłożył do szklanej miski. Bywało lepiej, wymamrotałam, rozglądając się. Gdzie Ines? Wyszła przed chwilą. Co się stało? Spróbowałam się podnieść, ale zatrzymał mnie. Leż jeszcze, masz gorączkę. Zmarszczył brwi, a w jego oczach tlił się niepokój. Co się stało? Powtórzył pytanie. Sama nie wiem, w końcu zaczęłam panować nad wodą i nagle zalała mnie ciemność – Miałam jakąś wizję, widziałam Lin i kichuna tu, na wyspie. Dopiero gdy to powiedziałam, dotarło do mnie, co zrobiłam. Nigdy nikomu nie mówiłam o tych wizjach. Spojrzałam z przerażeniem na przyjaciela, czekając, czy weźmie mnie za wariatkę, lecz zamiast stawiać diagnozy, pokiwał głową. Spotkało cię kiedyś coś podobnego? spytał cicho. Tak, przyznałam. Od zawsze śniło mi się to miejsce przy wodospadzie. Tam, gdzie trenuję. Kiedy wyciągnęłam Haminga z wody, po tym jak umarł, widziałam jego wspomnienia. Coś łączy te wizje? Już chciałam powiedzieć, że nie wiem, ale nagle mnie olśniło. Woda! Beatrycze mówiła coś o wodzie, że istnieją miejsca pełne energii. Czy to ma jakieś znaczenie? Oliver poruszył się niespokojnie. Czytałem coś, czekaj. Zamknął oczy, próbując sobie przypomnieć. Natknąłem się na księgę. Było w niej coś o miejscach energetycznych? To wodne zbiorniki wypełnione nadzwyczajną energią, którą mogą czerpać smoki. Może w jakiś sposób wpływa też na ciebie? Nie mam pojęcia, westchnęłam. Poszukam czegoś więcej. Nie martw się tym za bardzo. Chcesz jeszcze pospać? Pokręciłam głową. Byłam zmęczona i nadal pulsowała mi głowa, ale wiedziałam, że już nie zasnę. Może przeczytasz te notatki, które ci pokazałam? spytałam. Chętnie. Dowiedzmy się czegoś o smokach. Gdzie jest? Wskazałam na plecak i po chwili wrócił do mnie z książką. Dobra, zaczynam. Słuchaj. Smoki starożytne. Najstarszy gatunek smoków uważany za najsilniejszy. Ich energia nie łączyła się z energią ludzi. Same wybierały, czy chcą komuś towarzyszyć. Były brutalne i pazerne. Przed pierwszą smoczą wojną ludzie walczyli między sobą, aby zdobyć połączenie z jednym z nich. Gdy uformowały się pierwsze cywilizacje, smoki nawiązywały połączenia wyłącznie z królami, umacniając swoją pozycję. Smoki wyspiarskie, jak je potem nazwałam, zbuntowały się i wybuchła pierwsza wojna. Skończyło się rozejmem i pokojem na wiele lat, ale później zbuntowali się ludzie. Zaraz przed wojną gdy rozpoczęły się polowania na smoki i drakanów. Smoki starożytne chciały pozostać na ziemi i wybijać niepokorne jednostki. Niektóre z nich nie zgadzały się z tym, wskutek czego wybuchła druga smocza wojna. Smoki starożytne przegrały i została im odebrana energia. Założyciel stworzył wyspy, gdzie zamieszkały smoki wyspiarskie, chroniąc ten gatunek od reszty świata. Garstka starożytnych, które przetrwały, pozostawała pod obserwacją, jednak zostały wytępione. To wszystko jest w ogóle możliwe? Oliver podniósł wzrok nad książki. Jakim cudem zabrali im energię? Wszystko jest energią. Zacytowałam słowa Beatrycze, nie do końca wiedząc, co znaczą. Czytaj dalej. Charakterystyka. Były największymi ze smoków, choć również między sobą znacznie różniły się rozmiarami. W przeciwieństwie do smoków wyspiarskich... Łączyły się w pary na długi czas, a najważniejszym zadaniem była reprodukcja. Jajem i małym smokiem opiekowały się matki. Miały silny instynkt macierzyński i zajmowały się młodymi do czasu osiągnięcia przez nie dorosłości. Jedną z największych różnic była umiejętność mowy. Posługiwały się własnym językiem, pilnie strzeżonym, którym dzieliły się tylko z połączonym drakanem. Język został całkowicie zapomniany po wyginięciu gatunku. Nie wiedziałam, że są podzielone na gatunki. Wykrztusiłam, czując, że moje myśli powoli odpływają, a ciało robi się ciężkie. Czyli jakiś starożytny przetrwał? Zapytał Oliver, a w jego głosie wyczułam nutę niepokoju. Niestety tak i połączył się z Kihunem. W takim razie musimy się dowiedzieć, jak zabrać mu energię. Myślisz, że mógł nauczyć się ich mowy? Istnieją jakieś zapisy? Skoro tata znalazł manuskrypt, może przetrwały jakieś teksty. Jeśli Kichun rzeczywiście nauczył się ich języka, to może rozmawiać ze starożytnym. Czy to w ogóle możliwe rozmawiać ze smokiem? Wyobrażasz sobie? Zaśmiał się głośno, a mnie zrobiło się głupio. Tak, wyobrażam sobie, szepnęłam. Zamknęłam powieki i nie miałam już sił ich otworzyć. Zanim zasnęłam, wróciło poczucie spokoju a przerażająca pustka w mojej duszy się wypełniła. Beatrycze nie dała mi odpocząć i następnego dnia znów stawiłam się na trening. Eliksiry, które wmusił we mnie Oliver, okazały się niesamowicie pomocne, bo gorączka nie wróciła, a moja energia się zregenerowała. Ciemne chmury wisiały na niebie, zapowiadając deszcz. Potarłam ramiona, na których pojawiła się gęsia skórka i przyspieszyłam kroku, doganiając staruszkę. Gdy tylko z zakrzaków wyłonił się staw, uśmiechnęłam się szeroko. Sulirat! Smok leżał na kamieniach w poprzek potoku, a woda obmywała jego czerwone łuski. Podbiegłam do niego, przedzierając się przez wodę. Sulirat nawet się nie poruszył, tylko warknął przeciągle, co równie dobrze mogło być chrapaniem. Pokręciłam głową, wiedząc, że nigdy nie przyzwyczaję się do jego humorów. Zaczynaj! Beatrycze przypomniała mi, po co tu przyszłyśmy. Uda mi się. Uda. Zamknęłam oczy i skupiłam się na szumie wodospadu, na wodzie obmywającej moje stopy, na rześkich kroplach spadających na włosy. Czułam mrowienie w palcach, energię płynącą z natury, która przepływała przeze mnie. Bliskość Sulirada zapełniła pustkę, która pojawiła się poprzedniego dnia i dodawała mi pewności siebie. Byliśmy jednością, a jednocześnie byłam żywiołem. Podniosłam ręce, i krople wody przylgnęły do moich palców. Sulirat wypuścił z nozdrzy gorące powietrze. Otworzyłam oczy. Krople formowały się w wodną kulę między moimi dłońmi. To było tak niezwykłe, że zalała mnie fala wdzięczności i wzruszenia. Kula zafalowała. Skup się! Uformuj większą i rzuć w to drzewo! Staruszka wskazała na drzewo obok niej. Skupiłam się, próbując nie stracić kontroli. Kolejne krople dołączały do kuli, sprawiając, że zaczęła rosnąć. Wystarczy rzucić, pomyślałam z ironią. Pchnęłam kulę przed siebie. Leciała, tracąc na wielkości, mimo to z radości klasnęłam, co okazało się ogromnym błędem. Kula nagle zamieniła się w strumień i poleciała prosto na twarz Beatrycze. Zamarłam. Przez moment bałam się nawet oddychać. Byłam pewna, że wybuchnie, wyrzucając z siebie soczyste przekleństwa. Albo co gorsza, odpłaci mi za nagły atak. Stała tylko nieruchomo, a jej twarz wykrzywiała się coraz bardziej w karykaturalny sposób. Niespodziewanie otworzyła usta i wybuchnęła głośnym śmiechem przypominającym rechot. Ta kobieta była naprawdę nieprzewidywalna. – To mnie zaskoczyłaś. Podejdź, nie chcę krzyczeć. Niepewnym krokiem wyszłam ze strumienia, czując na sobie uważne spojrzenie Sulirada. Staruszka spojrzała na smoka spod przymkniętych powiek, potem przesunęła wzrok na mnie. To, z jaką mocą potrafimy kontrolować żywioł, jest zależne od tego, ile energii mamy. Wygląda na to, że ty sama nie masz jej aż tak dużo, żeby swobodnie kontrolować moc. Ale im bliżej niego... Kiwnęła głową w stronę Sulirada tym więcej energii będziesz miała do dyspozycji. Co to oznacza? Że jesteś silna tylko przy swoim smoku. Zagryzłam wargę i zerknęłam przez ramię. Musiało coś być w tym, co mówiła. Do tej pory robiłam coś więcej niż powiew wiatru, kiedy Sulirat był niedaleko. Smok dalej nie odwracał ode mnie wzroku. Wiedziałeś o tym? Czy dlatego przyleciałaś? Pomyślałam nie wiedzieć czemu z nadzieją, że usłyszy moje myśli. To oznaczało, że musiałam trenować przy nim i będę musiała walczyć u jego boku. Dla mnie to tyle na dzisiaj, poćwicz jeszcze rzucanie. Jak kula będzie stabilna, będziemy robić inne rzeczy. Dobrze, zostaliśmy sami. Znów weszłam do strumienia i podeszłam do Sulirada. Wiedziałam, że ryzykuję bólem głowy i omdleniem, ale musiałam się czegoś dowiedzieć. Przysunęłam się, a on jakby wiedział, co chce zrobić – Wyciągnął głowę w moją stronę. Gdy tylko dotknęłam czołem jego gorących łócek, przeszył mnie ból, ale wytrzymałam, chcąc usłyszeć jak najwięcej. Woda wkradło się w moje myśli. On czeka na ciebie. Oderwałam głowę, nie mogąc dłużej wytrzymać bólu. Poczułam falę gorąca przepływającą przez moje ciało. Usiadłam w zimnej wodzie, opierając się o skrzydło Sulirada i regenerując. Mimowolnie dotknęłam kryształu zawieszonego na szyi. Kto na mnie czeka? Czy to ta sama osoba, o której mówiła Beatrycze w wizji?